Do szóstego weszę. jeszcze mam taką jedną małą myśl Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi Kiedy dziecko jest małe To jest słabe Nie można Nie można powiedzieć, że ono jest mocne Czy cokolwiek może zrobić I trzeba mu się opiekować Trzeba go o nie dbać I właśnie Chrystus tak to zrobił kiedy byliśmy jeszcze, nie wiedzieliśmy nic o tym, co jest dobra, co jest złe, Chrystus za nas umarł. Tak jak dziecko, które jest słabe i które nie rozróżnia, co jest dobra, co jest złe, nie rozróżnia niczego, to wtedy trzeba o nie ciągle zabiegać. Bo to jest ten właściwy czas. Ten ósmy wiersz mówi nam, że Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tutaj jest w szóstym wierszu kiedy byliśmy jeszcze słabi, tutaj Bóg zaś daje dowód swojej miłości przez to ku nam, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Widzimy, że Bóg zadbał i o tych, którzy są słabi o tych, którzy są grzesznicy o tych, którzy są dobrzy o tych, którzy są sprawiedliwi o wszystkich i tutaj widać taką zasadę że Bóg działa wstecz dlatego, że mówi do nas to słowo kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Też możemy odnieść to do nas, którzy jesteśmy zbawieni, że Chrystus uczynił to dla nas. Kiedy żeśmy chodzili w grzechach naszych, a teraz jesteśmy uratowani. Ale tutaj raczej chodzi o to, że ofiara Jezusa Chrystusa. G działa dla nas którzy jeszcze żeśmy sobie tego grzechu nie uświadomili i działa też i dla nas kiedy żeśmy sobie ten grzech uświadomili ja do tego, co powiedział, żeby powiedzieć kiedy jeszcze nie byliśmy świadomi zagrożenia jakie co nam zagraża Słowosławie można by e, inaczej wyrazić, nie mający siły żyć dla Boga, bez mocy e, Ducha Świętego. E, tak jak mówimy o e, tych, którzy byli pod zakonem, że oni tylko mieli prawo, ale nie mieli siły, żeby temu sprostać. I tu zresztą ten szósty wiersz mówi za bezbożnych. I teraz e, powstaje pytanie, czy gotowi bylibyśmy za kogoś umrzeć? A jeśli już, to za kogo? Może się zdarzyć, że może e, żona za męża byłaby gotowa umrzeć? Może rodzic za dziecko w jakiejś sytuacji? Tutaj mamy Napisane, że rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. To jest bardzo rzadka rzecz. Ale tutaj czytamy w ósmym wierszu. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam. Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czyli nie byliśmy w żaden sposób warci tego, żeby coś dla nas zrobić byliśmy jeszcze brudni w oczach Boga nie byliśmy powodem tego, że On się dla nas zaangażował i właśnie to jest to, że zrobił coś dobrego dla nas którzy byliśmy niczym i oczywiście Bóg nie ma ciała, więc nie może umrzeć ale jak to brat Burkas powiedział, na to wieczność jest potrzebna, żeby to w to głębi wejść, ale dał swego syna, żeby za nas umarł. Ciało dla niego, jak to też nie ja raz przysposobił dał mu ciało po to, żeby mógł umrzeć kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. W tym fragmencie od ósmego do dziesiątego. Jest kilka takich ciekawych porównań czy zestawień. Chciałem to teraz tak wyłuszczyć z tego, z tych kilku zdań. Więc pierwsza rzecz jest grzesznicy, ósmy wiersz. A dziewiąty usprawiedliwieni. Czyli dwa skrajne położenia. Jedno położenie, człowiek zgubiony, zły w Boga. Z drugiej strony ten, który już na nim żadnej planki nie ma, czysty. Z jednej strony kolor czarny, z drugiej strony świecący biały. E, dalej e, e, czytamy ósmy wiersz byliśmy, dziewiąty wiersz teraz. Więc znowu przeszłość i teraźniejszość. E, mamy też i e, śmierć syna w dziesiątym wierszu mamy też i na końcu tego jego życie. I to jest nieprzypadkowe zestawienie. E, czyli kiedy byłem zły, Chrystus za mnie umarł. I teraz jest druga szala, jak gdyby. Jestem dobry, Chrystus dla mnie żyje. I myśl jest taka w tym fragmencie, że jeśli byłem zły i Bóg dla mnie zrobił coś tak nadzwyczajnego, że posłał swego syna, żeby za mnie umarł, to był dla nas niewyobrażalny koszt. A więc jeśli zrobił coś takiego dla nas, kiedy byliśmy źli, to tym bardziej teraz będzie o nas zabiegał, kiedy już jesteśmy Jego. Jesteśmy dobrzy. Czyli jeśli byliśmy brudni tyle dla nas zrobił, to tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy czyści. Jeśli e, Jego śmierć tyle nam dała, to ileż nam da Jego życie? E, albo tak to przybliżając na nasze warunki, jeśli ktoś bardzo zabiega, żeby e, adoptować dziecko, to potem ile zrobi, kiedy już będzie Jego? Więc jeśli byliśmy grzesznikami, Bóg dał swego Syna, który umarł, to teraz, kiedy jesteśmy sprawiedliwi, ile przez tego Syna nam da, kiedy ten Syn żyje. Był umarły i żyje. Więc widzimy takie zestawienie, które nam uzmysławia potęgę tego zbawienia i właściwie ciągu dalszego, że to nie jest tylko coś, co było kiedyś, ale coś, co dalej się dzieje. Bo czytamy teraz, 9 wiersz i też 11 wiersz ostatnie zdanie, teraz nigdy nie będziemy bardziej zbawieni niż teraz uświęceni owszem, będziemy bardziej kiedy będziemy przemienieni teraz i teraz jeszcze każdy z nas ma swoje ludzkie czy cielesne jakieś cechy ale przyjdzie czas, kiedy już ich mieć nie będziemy i to będzie cudowna chwila, kiedy będziemy się widzieć, przecież będziemy się rozpoznawać i będziemy się dalej znać w chwale, ale już nie będziemy mieć tych cech, które mamy dzisiaj, a nie należą do naszej nowej, ruchowej natury. I jeszcze chciałem tylko coś powiedzieć na temat dziewiątego wiersza Usprawiedliwieni krwią Jego. Oczywiście tu nie tyle chodzi o tę ciecz, jako krew. Chodzi o to, że krew jest symbolem czy wyobrażeniem tego, że Chrystus umarł. Mamy też i takie zdanie w liście do hebrajczyków, w 10 rozdziale, 10 wiersz, że jesteśmy uświęceni przez mocą jego woli, mocą tej woli, że chciał przyjść, przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. On złożył swoje ciało, oczywiście e, przestał żyć. Krew jest symbolem tego, że ciało nie żyje. E, prawdą jest też i to, e, że w Starym Testamencie mamy wiele miejsc, które mówią o przelaniu krwi, e, o posmarowaniu krwią, tak jak mamy o posmarowaniu tych ram od drzwi. Gdy ujrzę krew, minę was. Chodzi o to, że ten baranek rzeczywiście był zabity. E, czy też e, jeśli chodzi o ofiary, po ofierze pojednania. E, za każdym razem, bez względu na to, czy to była owca, czy, e, czy krowa, czy, czy co innego, to za każdym razem trzeba było kropić dookoła ołtarza, tą krwią czy przy okazji innej ofiary y, trzeba było rogi ołtarza kadzidlanego posmarować a więc y, ta krew była widoczna czy też nawet arcykapłan wchodził z jakimś naczyniem do miejsca Najświętszego i y, kropił y, w kierunku skrzyni tym miejscem Najświętszym jest niebo Pan Jezus tam wszedł. I to czytamy w liście do hebrajczyków w dziewiątym rozdziale ze swoją własną krwią. Oczywiście w, e, nie musiał mieć żadnego naczynia. On po prostu był umarł, ożył, wszedł. E, zwierzę nie mogło wejść do świątyni, dlatego że już nie żyło. E, natomiast Pan Jezus ożył i wszedł do nieba tak jak to czytamy w tym dziewiątym rozdziale do przybytku, który jest większy niż tego świata pochodzący. W ten sposób dokonał tego e, zbawienia. A więc usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od niego. Czyli kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas zmarł. Teraz będąc usprawiedliwieni, tym bardziej będziemy zachowani. To jest pewność, e, zbawienia, ale też i zobaczymy to w następnym wierszu. Chodzi też i o przeżywanie tego zbawienia w naszym życiu na co dzień. W przypowieściach mamy takie sformułowanie. 30 rozdział, 26 wiersz króliki, albo tak jak brytyjce, borsuki lud słaby, a jednak budują swój dom w skale. I jak wiemy, to jest obraz na chrześcijanina. Ten obraz mrówek, tych borsuków, szarańczy, czy jaszczurek lub pająków. I generalnie jesteśmy słabi. I co zmienia nas w tych, którzy po prostu są nazywani jako ci, którzy byli słabi to mieliśmy w Rzymian 1,16 powiedziane nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego kto uwierzy najpierw Żyda, potem Y więc jesteśmy słabi ale przez to że mamy moc Ewangelii budujemy w skalę dom Skałą jest Chrystus i mamy pewność zbawienia nie dlatego, że jesteśmy mocni. Tak samo jest kwestia tego, czy dzisiaj wierzący, zbawiony z łaski jest grzesznikiem. No i tutaj są dwa rodzaje odpowiedzi. Jedni mówią, nie, nie jest grzesznikiem i właśnie próbują sobie z ósmego wiersza wyciągnąć taki wniosek, Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy grzesznikami. Natomiast to nie jest tak, że to wyklucza, że dalej jesteśmy grzesznikami. Tylko my jesteśmy usprawiedliwionymi grzesznikami. Tak samo jak jesteśmy słabi plus łaska, która jest mocą ku zbawieniu, tak samo jesteśmy grzesznikami plus wyrok Boży usprawiedliwiający grzesznika i święci w oczach Bożych. Jesteśmy przez Boga widziani tak, jakbyśmy byli święci na równi z Chrystusem. Choć oczywiście Jan pisze, że kto myśli, że nie grzeszy, sam siebie zwodzi. Bo to nie jest tak, że przestaliśmy mieć te nasiona wszystkich grzechów w swoim sercu. Każdy z nas ma nasiona każdego dowolnego grzechu w swoim sercu. I dlatego Słowo Boże mówi, kto myśli, że stoi, Niech uważa, aby nie upadł. Bo jeżeli się oddalimy od Słowa Bożego, to zaraz zaczną być podlewane nasiona grzechów. Bo to ciągle nam towarzyszy, aż do zabrania nas do chwały. I to właśnie jest myśl, która tu jest wielokrotnie przeplatana. Dlatego jest powiedziane, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem. Znowu, z natury jestem wrogiem Bożym. Ale to Bóg pierwszy zdecydował, że mimo tych właśnie wrogich, całkowicie obcych Jemu myśli, zostanie okazana łaska. I tutaj musimy o tym pamiętać, że to nie ma z nas nic. To jest Boży wyrok usprawiedliwienia, Boża łaska, która jest mocą w zbawieniu i jesteśmy cały czas zależni od Boga w każdym aspekcie. Ty możemy się zastanawiać, co miał na myśli apostoł Paweł, pisząc ten list? Nie, ten akurat urywek Słowa Bożego. W trzeci rozdział rozumiemy wszyscy grzesznicy zgrzeszyli yy, brakiem chwały Bożej, potrzebują zbawienia. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, dlatego, że ten urywek Słowa Bożego, czy ta myśl zaczyna się od tego, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, później, że kiedy jeszcze w ogóle żeśmy o tym nie myśleli, Pan Jezus za nas zmarł, i tutaj jest właściwie dowód, yy, pokazywany w tych wierszach, dowód naszego zbawienia i pewności tego zbawienia. Że mamy to z wiary, że Chrystus, Pan Jezus, który jest tym yy, dowodem naszego zbawienia i że to zrobił dla nas z miłości. I że to nasze życie jest usprawiedliwione, jesteśmy zbawieni i przeniesieni do wieczności. Ten urywek Sława Bożego mówi nam o tym, że to nasze życie tutaj na tej ziemi mamy prowadzić jako święte i nienaganne i mamy być wdzięczni Chrystusowi za to, że jesteśmy zbawieni. Tutaj nie ma mowy o tym, że yy, mamy coś robić do zbawienia. Tu nie ma mowy o tym, żebyśmy coś dokładali do zbawienia. Chrystus wszystko zrobił, a my nic, a teraz mamy być wdzięczni za to, że jesteśmy zbawieni i tak mamy chodzić przez całe nasze życie. Dziewiąty wiersz nam mówi, tym bardziej teraz, więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani od gniewu. Dokument, który mówi nam zachowani. Jeśli bowiem będąc z Nim przyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej więc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Następny dowód, że ciągle jest to życie, które prowadzimy teraz i będziemy prowadzić, dopóki Bóg nas jeszcze będzie tu miał, żebyśmy je byli wdzięcznymi za to, że jesteśmy zbawieni i w tej wdzięczności jako, jako dzieci Boże, którzy, którzy mamy już miejsca w niebie, Wchodzimy w tej Jego wspaniałości. I to są takie dokumenty, te słowa to są takimi dokumentami, które nie powinny w żaden sposób zachwiać naszej wiary, ani pewności zbawienia, ani tego, że jeżeli zgrzeszymy, żeby ktoś mógłby nam podkopać pewność zbawienia. Bo dziesiąty wiersz mówi nam taką rzecz, że apostoł Paweł przytacza tutaj, że byliśmy nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani, takie porównanie, przez śmierć syna jego. Tym bardziej więc pojednani dostąpimy zbawienia przed życie jego. Myślę, że tutaj to słowo zbawienia nie chodzi o zbawienie naszych dusz, ale zbawienia naszego codziennego życia, na naszej drodze wiary. Inaczej można by powiedzieć, dostąpimy zachowywania nas, albo ciągłego yy, o nas dbania przez całe nasze życie. Skoro tamto jest takim dokumentem, takim filarem naszej wiary, to co się stało na krzyżu na Golgocie, to właśnie przez ten krzyż, przez tą ofiarę, też mamy jesteśmy zachowywani codziennie dla nieba dlatego, że tam właśnie będziemy nie da się porównać z niczym tego co Pan Jezus dokonał i żadne porównania w Sobie Bożym które byśmy czytaszali, nie potwierdzają, nie, nie pokazują yy, czegoś dobrego. Bo te wszystkie ofiary, które były w Starym Testamencie, zawsze wskazywały na Chrystusa. I yy, żadna ofiara, która byłaby złożona z jakiegokolwiek człowieka, dla Boga była zawsze obrzydliwością. Ale jednak widzimy, że wierząci jedni za drugich mogą poświęcić swoje życie, a to jest najtrudniejsze. Pan Jezus pokazuje nam przykład, że właśnie kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, mamy cel, widzimy niebo, to dostępujemy... Zbawienia przez życie Jego. To życie Jego powoduje nam nas, dla nas przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Pan Jezus powiedział, że nie ma nikt większej miłości nad tę, jeśli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Tak, jesteśmy przyjaciółmi Bożymi. Jesteśmy Jego własnością. Podobna myśl też jest w ósmym rozdziale, który mówi nam, 32 wiersz, on, nam, on, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Ten urybek w 8 rozdziale też znowu nam pokazuje, że Bóg stoi za tym naszym usprawiedliwieniem, stoi za naszym zbawieniem, że stoi za tym, że On nam wymazał wszystkie, e, usprawiedliwił nas i wymazał nam wszystkie grzechy, i On jest pieczęcią tego dokumentu. Że to nie my potwierdzamy to pojednanie. Że to nie my, żeśmy cokolwiek w tym zrobili. Myśmy się przyznali do tego, że jesteśmy słabi grzesznicy. A kiedy żeśmy przyszli do Niego i prosili Go o łaskę, to wtedy On nam wszystko wybaczył, jesteśmy uratowani. I teraz na podstawie tego pojednania z Bogiem chodzimy z Nim. I nikt nas nie może wyprzeć z mocnego stanowiska. Z tego mocnego stanowiska. Nie wiem, który to yy, apostoł czy czytam, yy, pisze w swoim liście. Judo chyba. To jest chyba trzeci wiersz Judy. Drugi Piotra przy 17. Uh -huh. No tu jest o czymś innym w ogóle mowa o ale chodzi mi o samo to słowo, które użył, że nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. I tutaj mamy takie właśnie mocne stanowisko. Przed Bogiem, nie przed ludźmi. Tego z ludzi nikt nie widzi i nikt nie zauważy tego, że jesteśmy uratowani, że mamy, że nasze imiona są w niebie zapisane i że to wszystko się dzieje pomiędzy nami, a Chrystusem i Bogiem. Tego nikt z ludzi nie może widzieć. Każdy z nas Potwierdza to w swoim sercu, że jestem zbawiony, jestem uratowany, moje imię jest w niebie zapisane. I tego, ktokolwiek z, z boku na to patrząc, po prostu tego nie wie o tym, że ja to mam, ale ja to mam i tego, za to dziękuję. Jeszcze tutaj mamy ten termin usprawiedliwieni i myślę, że będzie z korzyścią, jeśli przypomnimy sobie taki przykład, który kiedyś brat Bileter dał na to, co znaczy usprawiedliwienie, a co znaczy przebaczenie. On posłużył się takim przykładem, że był ojciec i syn i ojciec miał taki trochę niekonwencjonalny sposób zaznaczania, jak często syn był niegrzeczny że wbijał gwóźdź w ścianę w momencie, gdy był niegrzeczny, a gdy syn poprosił o przebaczenie i dostał przebaczenie, to gwóźdź był wyciągany. I tak to trwało, każdorazowo miał taką metodę edukacyjną. I to było przebaczenie. Natomiast któregoś dnia zapowiedział swoją wizytę w domu dziadek, miał przyjechać, i ojciec bardzo chciał, żeby przed dziadkiem to nie wyglądało, yy, nie było widać tego. Więc wziął tą płytę z regipsu, z którego to było i wymienił płytę. I wnuczek wyglądał przed dziadkiem tak jakby nigdy nie miał żadnego uchybienia. I to właśnie było użyte jako przykład, yy, co znaczył usprawiedliwienie. Właśnie my jesteśmy w Nie ma oczach... śladu po gwoździach. Nie ma śladu po gwoździach, jest nowa płyta. I tak właśnie jest przykład ten, który pokazuje, czym jest usprawiedliwienie. My właśnie jesteśmy w oczach Bożych, jak Chrystus, który nigdy nie zgrzeszył. To znaczy usprawiedliwienie. Jest to termin trochę prawny, ale jest to faktyczna rzeczywistość w oczach Bożych. Bo tylko to, co jest w oczach Bożych liczy się jako prawda. przyjaciółmi. I na tłumaczenie mówi wrogami. Więc nie chodzi tylko o jakiś mały zatarg. Tu chodzi o wojnę. A więc byliśmy wrogami. Kiedy byliśmy źli, byliśmy wrogo nastawieni do Boga i Bóg gniewał się na nas, to właśnie wtedy pojednał nas ze sobą przez śmierć swego syna. I jest taka książka e, Dziecko Pokoju, która też obrazuje, e, czym jest pojednanie dwóch zwaśnionych plemion, kiedy jedno plemię daje drugiemu plemieniu dziecko na dowód tego, że ma dobre zamiary. I to jest, e, e, dobry przykład na to, że Bóg dał właśnie swego Syna, potwierdzając, że ma te dobre zamiary wobec nas, że nas Kocha, tak jak recytamy, czytaliśmy dowód swojej miłości. E, a więc, śmierć syna, on nie tylko dał syna, ten syn poniósł śmierć. Więc, jeśli zostaliśmy pojednani przez śmierć syna, a teraz on ożył znowu żyje, powstał z marty. To teraz, kiedy już jesteśmy pojednani, tym bardziej On będzie o nas zabiegał. I tutaj rzeczywiście już wydaje się, nie chodzi tyle o to, że naprawdę będziemy w niebie, bo to, to już wcześniej zostaliśmy zapewnieni o tym. Inne tłumaczenie mówi, będziemy zachowani. Bo słowo zbawienie na różne sposoby też można przetłumaczyć. Albo też i zbawienie nie zawsze oznacza przejście ze śmierci do życia. Znaczy też na przykład wybawienie od złego. Może oznaczać też i pochwycenie. I teraz podobna myśl jest też zawarta w liście do Hebrajczyków, dajmy na to. Na przykład w drugim rozdziale 18 wiersz, gdzie czytamy, że może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. A więc ten Chrystus, którego już nie ma tu na ziemi, On pomaga nam, którzy jesteśmy na przykład kuszeni. Mm. Albo czwarty rozdział, szesnasty wiersz. Abyśmy dostąpili miłosierdzia, znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To jest znowu Jego aktywność dla nas. Ostatecznie każda modlitwa jest przez Jezusa w Jego imieniu. A to oznacza, że znowu Bóg odpowiada tylko dzięki temu, że jesteśmy w Chrystusie. Albo też i wiersz, siódmy rozdział hebrajczyków, 25 piąty wiersz, dlatego też może zbawić, czy też zachować na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za Nim. I ja tego nie analizuję, dlaczego akurat Chrystus się musi za mną wstawiać teraz w niebie. Ale cieszę się z tego, że On to robi. To też i zapewniał, kiedy jeszcze żył. Będę prosił za Tobą, mówił do Piotra. Albo też w 17 rozdziale Ewangeliana też coś takiego czytamy. A więc On prosi za nami będąc przed obliczem Boga i to jest coś, co jest ukryte w tym wierszu że teraz, kiedy On żyje to będziemy zachowani właśnie przez to Jego życie, to Jego staranie o nas kiedy już jesteśmy pojednani to oznacza, że w naszym codziennym życiu może wielu spraw nie jesteśmy świadomi, może niektóre zauważamy, że ręka Boża jest z nami. Jedenasty wiersz mówi, nie tylko to, tak jakby to było jeszcze mało, nie tylko to, chlubimy się też z Bogu. Chodzi o, o to, że chlubimy się już nie tyle nawet w tym momencie tym, co Bóg nam dał, ale samym Bogiem, że Go w ogóle znamy i mamy, że w ogóle wiemy o Nim że staliśmy się Jego. Myślę, że to jest prorok Jeremiasz, który mówi niech się nie chlubi Boga swoim bogactwem, a mężyc swoją mądrością, ale ten, kto się chlubi, niech się chlubi tym, że wie o mnie. A więc sam Bóg jest powodem do chlubienia się. Tak też jest napisane w liście do Koryntan. Kto się chlubi, niech się chlubi w Pan. A więc lubimy się Bogiem, lubimy się w Bogu. Oczywiście to jest tylko możliwe dzięki Panu Jezusowi, bo byliśmy poróżnieni, byliśmy w stanie wojny z Bogiem, a zostaliśmy pojednani. I to jest ta cudowna e, dla nas e, rzecz, o której wiemy, którą uwierzyliśmy, którą się. Cieszymy I niech nam Pan w tym da Też może tych otwartych oczu Żeby zauważyć Kiedy Bóg nas Zachowuje Czy ocala W ciągu naszego życia Chciałbym jeszcze dodać tylko jakże Bogu zależy na tym, kochani, żebyśmy się radowali z naszego zbawienia. I żeby, jakby było smutne dla Boga, gdybyśmy mówili no jestem zbawiony, wszystko w porządku, moje imię jest zapisane w niebie, ale tutaj to mi tak ciężko jest na tej ziemi. Jednak właśnie ten urywek Słowa Bożego pokazuje nam, że życie z Chrystusem jest łatwe. Dlatego, że celem naszym jest niebo i że nasza wina jest przebaczona i jakby chodzimy po prostu w tej lekości serca naszego. I Bogu chodzi o to tutaj w tym jedenastym wierszu, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego. Że yy, nie pomijamy Boga, dlatego że On właśnie dał swojego własnego Syna po to, żeby nas zbawić po to, żeby, żebyśmy tutaj byli uratowani, mieli pewność zbawienia i że idziemy do nieba i tam zawsze z Nim będziemy. Pan Jezus mówił, modlił się do Boga, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, zobaczmy, dałeś mi już, byli ze mną tam, gdzie ja jestem i oglądali moją chwałę. Pan Jezus mówił to na ziemi, to jest Ewangelia Jana 17 rozdział, 24 wiersz. Panie Jezus, mówiąc to na Ziemi, mówi nam o tym, że on chce to. To słowo mało chce, małe słowo chce, obrazuje nam tak bardzo wiele, jak że on ma wielkie serce i chce nam to włożyć do naszych serc, abyśmy właśnie się tym radowali. Wielokrotnie jest tak, że ktoś mówi, że my jesteśmy pyszni, że zbyt bardzo chlubimy się tym, ale jednak. Biblia nam pokazuje, żebyśmy oczywiście yy, nie na każdym zakręcie stanęli, i, bo tego nikt oczywiście nie zrozumie, ale nasze życie musi potwierdzać nasze zbawienie. Pewna niewiasta, która jeździła ciągle do pracy, pociągiem czy autobusem, już nie wiem teraz, pociągiem. Pewien yy, konduktor, który zawsze od niej odbierał bilet, był ciągle zaskoczony jej taką, takim pokojem i radością. I zastanawiał się nad tym, co ta niewiasta ma, czego on nie ma. Aż kiedyś właśnie wyciągała bilet z torebki i w tym momencie wypadła jej Biblia z torebki i zauważył to i pomyślał sobie, że to właśnie jest chyba ten sekret. Widzimy, nasze życie też musi tak przebiegać, żeby właśnie było nie naszymi słowami, ale naszym życiem potwierdzać, żeby inni ludzie się zastanawiali nad tym, co w nas jest. Co my takiego mamy? Co inni nie mają? A my mamy przecież Boga w sercu. Duch Święty mieszka w nas. Chlubimy się Bogiem. Nasz cel jest w niebie i idziemy do nieba. I to jest naszą radością. I to musimy w naszym życiu potwierdzać, że nie te ziemskie rzeczy, ale Bóg, Chrystus Jezus, który dla nas otworzył do Ojca, jest naszym celem i naszą radością. szósty wiersz mówi, że byliśmy też słabi ale też teraz kiedyśmy uwierzyli mamy pierwszy list Jana drugi rozdział 14. wiersz napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni I słowo Boże mieszka w was i teraz nie musimy ulegać temu światu czy Jakim wiele presji nas wywiera w różnych sytuacjach w codziennym życiu, kiedy widzimy, że musimy jak gdyby no, stanąć tak, czy być tym świadectwem, czy musimy, czy powinniśmy być tym świadectwem, to nagle tak często po prostu podejmiemy tę decyzję i odpuścimy sobie jakąś rzecz. Czy czegoś tam właśnie nie powiemy, czy nie zachowamy się odpowiednio, tak by tego Bóg chciał. To właśnie nie musimy, bo jesteśmy mocni po prostu Słowo Boże. Bóg daje nam tą moc, że nie musimy właśnie być tymi słabymi, ale mocnymi w Bogu, tak jak On tego chce, bo Bóg właśnie tak, Pan nam mówi, że jesteście mocni, a nie słabi, bo to Słowo Boże mieszka w Was i mamy się po prostu, no, nie bać, żyć dla Pana, Ktoś, który nas obdarował, tak rozwiązaniem, tak wielkim po prostu zbawieniem, niewyobrażalną rzeczą sobie Myślę po prostu, że my sobie nie wyobrażamy, co my posiadamy, jak wielką rzecz. Zbawienie, życie wieczne w niebie. Bóg nas uratował przed piekłem, co byśmy tam nigdy stamtąd nie mogli wyjść i Boga nie byśmy nie mogli oglądać. Tak jak w tym samie tam jest napisane, że dusza pragnie zbawienia, pragnie Boga żywego. Nigdy byśmy tego nie mieli, gdyby właśnie Pan Jezus we właściwym czasie nie umarł i nie oddał swojego życia. Abyśmy teraz mieli życie z niego, i byli Jego własnością. Tak tylko chciałem podsumować te wiersze, że ten urywek, krótko mówiąc, mówi nam o pewności zbawienia której w żaden sposób nie możemy utracić, ponieważ Bóg, Jezus Chrystus, który żyje nam to zapieczętowuje, potwierdza i tylko możemy się właśnie chlubić tym Panem Jezusem przez to, co On dla nas uczynił. OrzydzińŚpiewam jeszcze tą pieść. Tę pewność mam 150. Pewność ma... Thank you.